Rozdział dziesiąty. Noc duchów. Malfoy nie mógł uwierzyć własnym oczom, kiedy następnego dnia zobaczył Harego i Rona wyglądających na nieco zmęczonych, ale w dobrych humorach. Prawdę mówiąc, kiedy się rano obudzili, uznali, że spotkanie z trójgłowym psem było wspaniałą przygodą i już tęsknili za kolejną. Harry zdążył już opowiedzieć Ronowi o swoich podejrzeniach co do paczuszki z Gringota i spędzili razem mnóstwo czasu, zastanawiając się, co też może wymagać aż takich środków. Bezpieczeństwa. To musi być albo bardzo cenne, albo bardzo niebezpieczne, powiedział Ron, albo jedno i drugie. Na razie wiedzieli jednak tylko, że to coś ma około dwóch cali długości i że nie mają szansy na odgadnięcie, co to jest bez większej ilości danych. Ani Neville ani Hermiona nie okazywali najmniejszego zainteresowania tym, co mogło się znajdować za psem i pod klapą w podłodze. Neville był zainteresowany tylko jednym, żeby już nigdy nie zbliżyć się do korytarza na trzecim piętrze. Hermiona nie odzywała się do Harego i Rona, ale robiła takie wszechwiedzące miny, że uznali to za okoliczność sprzyjającą. Teraz pragnęli znaleźć jakiś sposób, by odegrać się na Malfoju i ku ich wielkiemu zadowoleniu możliwość taka pojawiła się tydzień później wraz z poranną pocztą. Kiedy sowy jak zwykle wleciały do wielkiej sali, uwagę wszystkich przykuł długi, wąski pakunek, Niesiony aż przez sześć suwek. Harry, tak jak inni, był ciekaw, co może być w tej paczce i zdumiał się, kiedy suwki złożyły ją przed nim, zrzucając przy okazji na podłogę jego bekon. Zaledwie odleciały, inna nasowa upuściła na paczkę list. Harry najpierw rozerwał kopertę i dobrze zrobił, bo list głosił. Nie otwieraj paczki przy stole. Jest w niej nowy Nimbus 2000, ale nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że dostałeś miotłę, bo każdy też by chciał. Oliver Wood spotka się z tobą dziś na boisku Quidditcha o siódmej wieczorem na pierwszym treningu. Profesor McGonagall. Harry nie mógł ukryć radości, kiedy wręczył Ronowi liścik do przeczytania. Nimbus dwa tysiące jęknął z zazdrością Ron. Nigdy nawet nie miałem go w rękach. Szybko opuścili salę, pragnąc obejrzeć miotłę jeszcze przed pierwszą lekcją, ale drogę zagrodzili im Krab i Goil. Malfoy wyrwał Haremu paczkę i pomacał ją. — To miotła! — powiedział i odrzucił paczkę Haremu z mieszaniną zazdrości i złości na twarzy. — Tym razem podpadłeś, Potter. Pierwszoroczniakom nie wolno posiadać mioteł. Ron nie mógł się powstrzymać. — To nie jest jakaś stara miotła! — powiedział. — To Nimbus 2000. Podobno masz kometę 260, tak, Malfoy? — wyszczerzył zęby do Harego. — Komety są dość szybkie, ale o klasę gorsze od nim busów. A co ty o tym wiesz, Wesley? Przecież nie stać cię nawet na pół kija, odwarknął Malwoj. Założę się, że ty i twoi bracia musicie oszczędzać na każdą witkę osobno. Zanim Ron zdążył mu coś odpowiedzieć, pojawił się profesor Flitwick. Chyba się nie kłócicie, co, chłopcy? Zaskrzeczał. Poterowi przysłano miotłę, panie profesorze, powiedział szybko Malwoj. Tak, tak, znakomicie. — Widzicie — rzekł profesor Flitwick, uśmiechając się do Harego. Profesor McGonagall powiedziała mi o specjalnych okolicznościach Potter. — Co to za model? — Nimbus 2000, panie profesorze — odpowiedział Harry, powstrzymując się, by nie wybuchnąć śmiechem na widok miny Malfoja. A to wszystko dzięki Malfojowi, dodał. Harry i Ron pobiegli po schodach na górę, krztusząc się ze śmiechu. Bo to prawda, zarechotał Harry, kiedy już byli na szczycie marmurowych schodów. Gdyby nie ukradł Neville'owi przypominajki, nie byłoby mnie w drużynie. Więc wydaje ci się, że to nagroda za łamanie regulaminu? Rozległ się pełen złości głos tuż za jego plecami. To Hermiona wchodziła po schodach, spoglądając z niesmakiem na paczkę w rękach Harego. Myślałem, że się do nas nie — Nie odzywasz, powiedział Harry. Tak, tak, i nie przestawaj, dodał szybko Ron. Tak się cieszyliśmy. Hermiona pomaszerowała dalej z nosem wycelowanym w sufit. Tego dnia Harry miał duże kłopoty ze skupieniem myśli na lekcjach. Wciąż uciekały mu do dormitorium, gdzie pod łóżkiem leżała jego nowa miotła, albo pędziły na pole do Quidditcha, gdzie wieczorem miał rozpocząć trening. Po lekcjach wchłonął szybko kolację, nie bardzo wiedząc, co połyka i popędził z Ronem na górę, żeby rozwinąć Nimbusa 2000. Ojejku, westchnął Ron, kiedy miotła potoczyła się na łóżko Harrego. Nawet Harry, który w ogóle nie znał się na miotłach, pomyślał, że naprawdę wygląda wspaniale. Smukła i lśniąca z machoniową rączką miała długi ogon ze starannie dobranych prostych witek, a tuż przy końcu rączki lśnił złoty napis – Nimbus tysiące.